Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną szczepieni, gdyż Bóg ma moc szczepić ich ponownie. Bo jeśli Ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś szczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo, drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną szczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego, na, natury do, do niego należą. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę Wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę,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 jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż pierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę, albo z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Jest to bardzo ważne pytanie, dlatego że w historii zauważyliśmy, że powstały takie nauki, jakoby Kościół miał być zastąpieniem Izraela i na tej podstawie przedstawicieli Izraela, przedstawicieli rodu żydowskiego mordowano, twierdząc, że oni są już odrzuconym ludem, a z kolei chrześcijanie ich rzekomo zastąpili jako duchowy Izrael. Jest to całkowicie fałszywa, nieprawdziwa z punktu widzenia słowa Bożego koncepcja i Nazywa się to teologią zastąpienia, jest to bardzo trujący korzeń, który w różnych miejscach pojawia się i jest w pewnym sensie źródłem różnych antysemityzmów, różnych tego typu nurtów, czy to politycznych, czy społecznych. Paradoksalnie okazuje się, że antysemityzm występuje w krajach, gdzie nawet fizycznie nie ma możliwości, żeby tam jakiś Żyd był, a tacy ludzie potrafią wierzyć w różne brednie, że po prostu nienawidzą tych ludzi pochodzących od Jakuba. I tutaj pytanie, czy Bóg odrzucił swój lud? I pada odpowiedź żadną miarą, bynajmniej, bo słowo bynajmniej oznacza w żadnym wypadku. Bóg nie odrzucił swojego ludu. Bóg po prostu otworzył drzwi łaski, niezależne od drogi dla Izraela. Jest zapowiedziane, że nowe przymierze będzie zawarte z Izraelem i każdy znać będzie Pana Tak mówili do hebrajczyków. Więc mówić, że Bóg odrzucił swój lud jest co najmniej nieporozumieniem. I Paweł tu to mówi. Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej, w żadnym wypadku. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Oczywiście Izrael nie jest obecnie przez Boga y, obiektem y, głównych myśli i jest nim Kościół w tym sensie, że jeżeli teraz mamy zgromadzenia do imienia Pana Jezusa to Kościół w okresie łaski jest nawet nazwany oblubienicą jest nazwany domem Bożym, jest dziedzicem wszystkich wspaniałych obietnic powołania niebiańskiego. Izrael miał powołanie ziemskie. My wcale jako chrześcijanie nie chcemy tego, co oni mieli, bo to są rzeczy, które są dużo mniejsze od tego, co my jako chrześcijanie posiadamy w Chrystusie Jezusie. I apostoł Paweł tutaj wskazuje na siebie, I chciałbym, żebyśmy zerknęli do 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł mówi o sobie 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. I...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 co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek nagany. Paweł jest człowiekiem dwakroć skreślonym. Po pierwsze, jeśli byłby on według tej koncepcji odrzucenia Izaela, jako Izraelita odrzucony, to byłby odrzucony jako Izraelita. Ale wiemy, że nie został odrzucony. I drugi powód do odrzucenia Pawła jest to, że on był prześladowcą Kościoła, mordercą wierzących. Więc to pokazuje doskonały kontrast, że jeśli ktoś miałby być odrzucony, to właśnie Paweł. Jeśli ktoś miałby Trafić do piekła, to Paweł jako Saul z Tarsu idealnie się do tego nadawał, jeśli ktoś miałby być przeznaczony do piekła. Ale wiemy, że to jest fałszywa koncepcja. Nie ma czegoś takiego jak przeznaczenie z, yy, ówczesny, yy, z uprzednią wiedzą Bożą do piekła. I apostoł Paweł, głosując za morderstwem na przykład Szczepana, czy pilnując szat, bo tam jest powiedziane, że złożono szaty u stóp Pawła, młodzieńca zwanego Saulem. I on wiemy, że dostąpił ułaskawienia. On jest najlepszym dowodem na to, że najbardziej plugawy osobnik z całego Izraela został przyjęty przez Boga. Więc jeżeli najbardziej plugawy morderca, chrześcijan, z Izraela został odrzucony, nieodrzucony, nie został odrzucony, to jeżeli on nie został odrzucony, to któż miałby być odrzucony? Więc generalnie tutaj wcześniejsze wersety pokazują, że poganie zgromadzili się wokół Boga, a do Izraela Bóg wyciąga przez cały dzień ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego, czyli do Izraelitów. Bóg nie odrzucił swego ludu. Bóg jest tym, który nadal uważa Izrael za źrenicę swego oka. Wszystkie obietnice Starego Testamentu dotyczące Izraela są nadal aktualne. Nie przeminęło przymierze z Słońcem i Księżycem, A właśnie tak czytamy w Starym Testamencie, że prędzej te prawa związane z Księżycem i Słońcem miną, niż miną ustalenia Boże z Izraelem. A przecież prawa związane z niebem i ziemią nie minęły. Nadal one funkcjonują. Więc widzimy jednoznacznie, że Bóg nie odrzucił swojego ludu, nie odrzucił Izraela. Jeszcze może jedna uwaga co do tego sformułowania poroniony płód. W Cesarskie rzymskim wykształciła się taka praktyka, że jeśli matka zmarła i była w ciąży, to ona nie mogła być razem z płodem pochowana. Musiał być rozcięty brzuch i wyjęte niemowlę I z, tego, z tej praktyki też y, mamy dzisiaj y, taką medyczną technikę jak cesarskie cięcie. Ono się właśnie z, tym, y, z tą praktyką y, narodziło. Y, po wycięciu niemowlęcia okazywało się, że część niemowląt przeżywało mimo śmierci matki. Obrazowo tutaj widzimy Pawła, który się tak nazwał. Nazwał się poronionym płodem. Jeżeli miał na myśli tą praktykę, to tą zmarłą niewiastą byłby jego żydowski sposób chodzenia, yy, judaizm. On umarł jako sposób szukania drogi do Boga, a on jako narodzony na nowo został wyjęty i żyje. Bóg odczucił swój lud. Apostoł Paweł tutaj wyraźnie przedstawia właśnie najpierw, że on sam jest z tego ludu izraelskiego. Potem pokazuje właśnie ten przykład o Eliaszu, który myślał, że też jest tylko sam z Izraela, który trwa przy Panu. Wszystki inni już poginęli. Ale Bóg wiedział o tym, że... I w czwartym wierszu czytamy, że... Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgieli kolan przed Baalem. Te 7 tysięcy mężów tutaj obrazowo nam pokazują, że właśnie może dzisiaj, czy w czasie, kiedy było pisane to Słowo Boże, jest tyle tych mężów z Izraela, ale właśnie wybranych z łaski. Tak samo jak właśnie wśród nas, wśród ludzi, lud, ludów pogańskich. Nie wszyscy yy, na hura weszli do yy, zbawienia, ale po prostu tylko niektórzy, którzy zostali wybrani z łaski Bożej, Tak samo i dzisiaj z łaski Bożej właśnie z Izraela część ludzi jest tą wybraną oblubienicą Pana. A dalej to właśnie Słowo Boże pokazuje, że jeśli w tym czasie taka niewielka ilość jest, mimo tego, że Bóg się o nich tak wyraźnie sposób nie stara, to co będzie, kiedy On będzie rzeczywiście się starał? jak mówił, to myślę, że nigdzie w Biblii nie czytamy czegoś takiego, żeby Kościół, czyli my poganie, żebyśmy zostali nazwani Izraelem. Jest jedno miejsce, Galacja 6,16, pokój nad Izraelem Bożym, ale to, jestem przekonany, odnosi się także do tego wierzącego, wierzącej resztki z Żydów. A więc to jest także Mowa o nich. Kościół rzeczywiście nie zastąpił narodu izraelskiego. To są dwie osobno idące drogi. Dwa różne powołania. I tak, kiedy czytamy list do Rzymian, to rzeczywiście opinie na temat Żydów są zwykle złe. I ktoś mógłby rzeczywiście sądzić i zresztą tak zarzucano to Pawłowi, że on jest antyżydowski, ale on sam tutaj w tym rozdziale czy w tym urywku swego listu potwierdza, że tak nie jest i daje tutaj takich może trzy takie punkty główne ogólnie w tym całym odcinku, czyli pierwsze pytanie, czy Bóg odrzucił całego Izraela? Odpowiedź brzmi nie. Ciągle i była i jest pewna liczba nazywana resztką, która jednak trzyma się Boga. I on sam podaje właśnie ten sposób Przykład siebie samego. Oczywiście, że on nie był jedynym Żydem, on był jednym z tych, którzy w tamtym czasie jednak uwierzyli. Drugie pytanie, czy Bóg odrzucił Izraela na zawsze? Odpowiedź brzmi nie. Jako naród do pewnego czasu pozostaje zatwardziany. No i trzecia rzecz, którą dowiadujemy się też z tego odcinka i to kilka razy jest tutaj powtórzone. Może tak najbardziej dobitnie w 25 wierszu tego 11 rozdziału. A więc właściwie jaki był cel tego, czy jaki jest cel tego, że Żydzi jednak odwrócili się od Boga. To są te niezgłębione e, drogi Boże, e, że to Bóg przed, przestawia zwrotnicę. Jednym świeci czerwone światło, drugim świeci zielone światło. I te ostatnie wiersze tego rozdziału właśnie to wyrażają taki zachwyt, czy podziw nad tym, jak Bóg kieruje narodami. A więc apostoł, jak już słyszeliśmy, podaje siebie samego jako przykład, że jednak jest pewna resztka, część Żydów, którzy jednak uwierzyli. Jest pewne wąskie grono tych którzy są Boży. I słyszeliśmy już o tym przykładzie Eliasza, który też kiedyś tak myślał. I to, kiedy czytamy ten 19 rozdział, to kilkakrotnie tam się pojawia, że ja sam stawałem w obronie Pana Zastępu. I kilkakrotnie mówi, zostałem tylko ja sam. Ale Bóg jak gdyby go napomina, i mówi, idź, namaść Elizeusza na Twoje miejsce. Czyli właściwie to tak brzmi, Eliaszu, Ty wcale nie jesteś sam. Powłuje kogoś następnego. Eliasz, choć człowiek szczególnie obdarowany tym Bożym spojrzeniem i ostatecznie też i pojawił się przecież wraz z Mojżeszem, ukazał się, jakby będąc już w chwale ukazał się na tej górze przemienienia, to jednak wtedy, zanim został w ten triumfalny sposób zabrany do chwały na tym ognistym redwanie, to myślę w sposób, jak może dzisiaj wielu chrześcijan myśli, czyli, że tylko my trzymamy prawdę. Gdyby nie my, to chrześcijaństwo już by upadło. Są tacy chrześcijanie, którzy tak uważają, że oni są tą jedyną, tą cienką nitką, która trzyma całą, całe świadectwo, światło, prawdę na temat Chrystusa. Coś takiego widzimy właśnie w Eliaszu i też widzimy, że jest to znamyślenie. To prawda, że tych siedmiu tysięcy nie było tak bardzo widać. Ale tam też i w tej księdze możemy znaleźć innych, którzy byli czcicielami Pana. Ten, który był... nie pamiętam teraz jego imię. Właśnie, no tak jakoś, tak mi się to kojarzy. Król go wysłał właśnie, żeby go szukał, a więc byli tacy. Chociaż Eliasz widocznie o nich nie wiedział, czy może nie zauważył. I ukończoną proroków. Tak, tak, tak, tak. tak, Ten, który właśnie chronił proroków Pana. A więc y, y, jest to taka lekcja, że Bóg ma swoich. Ma swoich, chociaż ukrytych, rozrzuconych, chociaż może bojaźliwych, ale jednak oni są. I my też dzisiaj nie możemy powiedzieć, że jesteśmy tą jedyną grupką, która istnieje jako jedyny ten prawdziwy y, jakiś no, fundament, czy jedyni, którzy trzymają tę prawdę w całym chrześcijaństwie. Nie możemy tak myśleć. Możemy być Bogu wdzięczni za to, co Bóg dał nam zauważyć w Słowie Bożym. Natomiast powinniśmy zawsze patrzeć, czy widzieć w tym chlebie nie tylko wąskie grono, które znamy, ale widzieć wszystkie dzieci Boże, które żyją obecnie na tej ziemi. jeszcze jedną taką rzecz nam przypomnieć, że Paweł tutaj w tym pierwszym wierszu mówi o tym, żeby przypomnieć wszystkim ludziom, że Bóg nie zapomniał swojego ludu i kiedy Izaak wyszedł na pole po Rebekę i później Prowadził ją do namiotu Sary, bo już jego matka Sara umarła, to tam jest napisane. I pocieszył się Izaak po śmierci swojej matki. I mam na myśli to, żeby tam to właśnie przypomnieć, że ta Sara jest obrazem, że ten Izar, jak można powiedzieć, po... Nie to, że zmarna zawsze, ale jednak został od Boga odsunięty. I Bóg, to znaczy Pan Jezus, który jest Synem Bożym, ten Izaak jest właśnie obrazem Pana Jezusa. On wziął sobie za żonę i to jest prawdziwa postać tego, co my w przyszłości wbić będziemy. To znaczy, że będziemy małżonką, teraz jesteśmy ulubienicą, będziemy małżonką naszego Zbawiciela, i właśnie tam Izak pocieszył się po śmierci swojej matki. Sara nigdy nie była, czy ten stary Izrael, czy ten Izrael, który, który odstąpił, nigdy nie był żoną Pana Jezusa. A my, jako Dzieci Boże, Spogan, jesteśmy właśnie jego bybinicą. I też na innych miejscach nam to pokazuje. Choćby Józef, który otrzymał od faraona żonę, tą, jak ona się nazywała, jednak ona pochodzi z Pogan. Tak samo otrzymał ją Mojżesz. To też była Poganka. Także widzimy, że Pan Jezus jest tym, który, który nie to, że my żeśmy zastąpili jakieś miejsce zamiast Izraela bo Izrael nigdy nie był żoną znaczy oblumienicą i też nigdy nie był nazywany jako żona Pana Jezusa a my jednak tą małżonką jako, jako dzieci Boże jako ci wybrani z łaski będziemy i na te przykłady, które wspomniałem, one o tym właśnie mówią Izrael wielokrotnie jest właśnie nazywany matką jest nazywany ziemią obiecaną. Oni otrzymali tę ziemię, ale nigdy, nigdy nie mieli takich samych nazw w Słowie Bożym, które my żeśmy otrzymali od Boga. I tym samym, tak jak już bracia wcześniej wspomnieli, że te linie idą obok siebie. Oczywiście Izrael nie korzysta teraz z pełnego błogosławieństwa Bożego, ale, a chrześcijanie tak, ale czy w pełni te błogosławieństwa możemy powiedzieć odbierają od Boga? Możemy powiedzieć, że jesteśmy w czasie w czasach Laodycei i na pewno nie odbieramy wszystkich błogosławieństw, które by się nam należały od Boga. Bóg mnie odrzucił i tak jak i później y, jest ten temat rozwinięty, że właśnie przyjęcie ich to będzie powstaniem z martwych. Jest cudowną taką rzeczą w Zachariasza, pokazaną nam, że wszyscy, to co Grzesiek wspomnia, że wszyscy będą znać Pana. Rozdział Zachariasza, wie, eh, dziesiąty wiersz. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolemu wyrają ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie i na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. I gorzko będą biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekanie nad Narzekanie o Hanan Ramin na równinie Megido i będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno, jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno, jego kobiety osobno, ród domu Lewiego osobno, jego kobiety osobno, ród Szimei osobno, jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody ich kobiety osobno. Widzimy, że Bóg tutaj zapowiada to, że on uniesie się za tym narodem i apostoł Paweł tylko w tym jednym krótkim wierszu pokazuje to, że on sam jest przykładem tego, że właśnie Bóg nie odrzucił swojego ludu i w czasie łaski zajmuje się nim i szczerze się nim zajmuje i to widzimy też i w przykładzie tego starszego syna, ojca który tak wielokrotnie jest zawsze wspominany przez nas, że jednak sam ojciec wyszedł z uczty, z, tego, z tej radości ze swoim synem, wyszedł ze swojego syna i prosił go, żeby wyszedł na ucztę. To zobaczmy, że sam Bóg zajmuje się tym starszym synem i mówi czyż nie należało się weselić, skoro ten Twój syn był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się, że on sam Bóg wyszedł naprzeciw czy tamten nie chciał wejść, upierał się to jednak ten wyszedł i mu tłumaczy to jest właśnie, może powiedzieć, Boży zamiar i ten Boży zamiar jest bardzo wspaniały, Bóg sam osobiście zajmuje się Izraelem i jeszcze nim jeszcze bardziej nim się zajmie i my z nieba będziemy podziwiali tą wielką łaskę Bożą, kiedy Bóg będzie się zajmował swoim narodem, swoim Izraelem tym Potomstwem Abrahamowym. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. I tutaj jest kilka takich miejsc, które właśnie już zostały zasygnalizowane. Myślę, że to jest na tyle ważna myśl, żebyśmy je po prostu przeczytali. Pierwsze z nich to jest Jeremiasza 31, 31 rozdział. Łatwo zapamiętać, bo akurat jeśli chodzi o Nowe Przymierze, to te wersety są Jeremiasza 31, 31. Werset 31, a hebrajczyków 8, 8. Pod tym względem one są technicznie łatwe do zapamiętania, bo i rozdział, i werset jest ten sam. 31, 31. I tutaj jest zapowiedź Boża w Jeremiasza. 31 rozdział, 31 werset. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.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 Jeżeli te prawa miałyby się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak, mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela. Pomimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. I tutaj wyraźnie widzimy, Bóg odnosi się do praw przyrody. One nie zostały jeszcze w żaden sposób yy, naruszone. Wiemy, że będzie taki czas, kiedy niebo i ziemia uciekną przed Bogiem, przestaną funkcjonować w ten sposób, ale na razie jeszcze to funkcjonuje. Więc to przymierze, to umiłowanie do Izraela jest stale aktualne. Zresztą Pan Jezus powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I też jest powiedziane, że nie przeminie to pokolenie, to plemię, zanim to wszystko się stanie. Odnosił się właśnie do Izraela. I Hebrajczyków 8.8 dowodzi, że to jest nadal aktualne, czyli jeżeli Hebrajczyków to jest list pisany już po ukrzyżowaniu, już w okresie łaski, to tutaj widzimy wyraźnie ósmy rozdział hebrajczyków, ósmy werset, a w zasadzie już siódmy. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie, albowiem ganiąc ich, mówi oto idą dni, czyli to jest jeszcze przyszłość, mówi Pan, a zawrę Znowu przyszłość. Z domem Izraela i z domem Judy, czyli wyraźnie podkreślone, nie tylko z Żydami, czyli z domem Judy, ale z dziesięcioma, jedenastoma pozostałymi plemionami Izraela. Oto zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej.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 Czasami słyszy, że rzekomo jesteśmy w nowym przymierzu. Nowe przymierze to jest przyszłość. Jeśli nowe przymierze byłoby teraźniejszością, to po co ewangelizować? Wszyscy możemy zostawić otwarte domy, bo wszyscy znają Pana. Nic nikomu nie zginie i nie ma potrzeby pouczać innych o Bogu. Możemy przestać drukować kalendarze dobry zasiew, bo nikomu nie są potrzebne. Wszyscy znają Pana ale wiemy doskonale, że to jest nieprawda. Nie ma jeszcze Nowego Przymierza. Są wszystkie fundamenty pod Nowe Przymierze złożone. Krew Jezusa została przelana i krew Nowego Przymierza jest jak najbardziej podstawą do tego, że to Nowe Przymierze będzie zawarte z Izraelem na podstawie właśnie tego, że Pan Jezus Chrystus złożył ofiarę na krzyżu. Ale jest to jeszcze przyszłość, I nie odnosi się do Polaków, tylko odnosi się do dwóch domów Izraela, do domu judzkiego i domu izraelskiego. Więc jeżeli ktoś próbuje ukraść Izraelowi zarówno jego miejsce, jak i jego przymierze, no to Słowo Boże mówi, kto kradnie, niech kraść przestanie. Może no, chciałem zwrócić uwagę, y, czy Bóg odrzucił. Zobaczmy, że to można powiedzieć w tym kawałku tutaj w tym urywku. Co wiersz to jest, że Bóg nie odrzucił, nie odrzucił. I jak też czytamy słowo, to w całej Biblii y, Bóg nigdy się do człowieka nie odwraca plecami. To człowiek się właśnie odwraca plecami do Boga. I też y, My, jak my robimy, co my robimy? Czy my właśnie odwracamy się do Boga plecami? Bo też właśnie chciałem, po to też tu stałem, po to, żebyśmy się też yy, no, wiedzieli, po prostu mieli tą świadomość też, to może też i przypominać to właśnie, że to Bóg nigdy się od nas nie odwraca, ale właśnie to my po prostu odwracamy się, czy zatykamy swoje uszy, nie chcemy słyszeć. Jego, co mówi. I to jest tak, kiedy szczerze po prostu zadniem tak, chcemy, będziemy chcieli iść, to też i to wtedy to będzie ta, ta decyzja, ta myśl, czy się rzeczywiście odwracam, czy nie. I właśnie nie odwracajmy się po prostu od Pana, bo Bóg zawsze tak jak tutaj wiele razy tak jak tutaj jest, że i w, i, w, i w tym pierwszym wierszu, że czy Bóg go odrzucił, bo to, to też to z tego jasno widać nie odrzucił drugi wiersz nie odrzucił później jak tam ten czwarty że zostawił sobie nie odrzucił Bóg zawsze się jest, jest w tym oblicze, nawet do Adama i Ewy pierwszy wyszedł do Adama pierwszy tak samo wyszedł zawsze Bóg pierwszy wchodzi on z tym jest, przodem stoi a to człowiek się odwraca i my też jak teraz wierzący chcę powiedzieć chodzimy z Bogiem ale i też właśnie jest tak, że możemy się odwrócić po prostu od Boga i iść w swoją drogę, czyli odchodzić w świat. Tak po prostu mamy się, żebyśmy zachęceni byli, żeby się nie odwracać od Boga, ale rzeczywiście iść do Niego, bo Bóg to też życie z Nim to nie jest jakieś ciężkie czy, czy smutne, ale to jest po prostu życie tak jak to radujcie się zawsze, tak rzeczywiście to jest, tak з Богом є просто, тільки з Богом є можливо. cudną nowina zwiastował nam Сто 180 Ci na Bóg od z głowy zbadnił do g nas nieśnię obamionych do wciąż was niechce obiach w słońcu się śni. to my boy.